Nowiny 36 tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną w studio Marek Mazurkiewicz. Witam. I przez hangout połączył się Wojciech Pędzich. Cześć Wojtku. Aha. A powiedz coś jeszcze, Wojtku. Aha, słabo cię słychać, ale to zaraz do tego dojdziemy. Wróciliśmy do studia w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7. Jest tutaj u nas, już się czujemy tutaj jak w domu właściwie. Przyjemnie się wraca po takim okresie wygnania. Tak, tutaj jest takie stałe miejsce już. To jest stałe miejsce, no ale te wszystkie kabelki trzeba na nowo podłączyć i dlatego wykonamy teraz taki krótki test z Wojtkiem. Czy ciebie słychać Wojtku? Halo? Mam nadzieję, że mnie słychać. Aha, już wiem. A tak, bo ja zmieniałem tutaj, różne zmiany wprowadzałem i teraz wiem już, co jest grane. 36 tydzień już się kończy właściwie i od nowego tygodnia, od przyszłego tygodnia prawdopodobnie będziemy nagrywać audycję nie w soboty, tak jak to robimy, robiliśmy już od dawna, tylko w poniedziałki. Ale to są takie drobne techniczne zmiany w podcaście, tego chyba nie będzie słychać, a tydzień będzie zamknięty przynajmniej, bo tak jak dzisiaj rozmawiamy o 36. tygodniu, to jeszcze cały dzień dzisiaj i jeszcze jutro to jest zaliczone do tygodnia 36. Chociaż to zależy od systemu, w jakim to się liczy chyba. Według międzynarodowej normy ISO tydzień zaczyna się w poniedziałek, więc tak, jeszcze jutro należy no do tego tygodnia. No w soboty w niedzielę rzadko się coś dzieje ważnego, ale... Ale czasem dzieją się rzeczy też bardzo ciekawe interesujące. Listę w notatkach do audycji na stronie nowiny.podcasty.info mamy zapełnioną na dzisiejszy tydzień i chyba nie zmieścimy wszystkiego w audycji opowiedzieć. Natomiast z głównych takich tematów to czy Google zabija Wikipedię, werdykt Komitetu Arbitrażowego Polskiej Wikipedii, wybory do Komitetu Arbitrażowego, wiki projekt tematyczny, tygodnie tematyczne Tydzień Morza Śródziemnego, fałszywi redaktorzy Wikipedii, no to groźny temat, odpowiedź na list otwarty pana Zbigniewa Sajnuga do wikipedystów, przywrócenie opcji SDU, cokolwiek to znaczy, dla dyskusji bez konsensusu, Relacja z pierwszego tygodnia wyprawy Chiny 2015, wiki wyprawy i konferencja Wikimedia RU 2015, Central Eastern Europe 2015, to, to kolejny temat konferencja. Zmiana konfiguracji, wyłączenie domyślnego pokazywania zmian w kategoriach na stronie specjalne ostatnie zmiany. No właśnie nie wiem, czy to się te, tą ostatnią tutaj zmianę się uda. Konferencja Wikimedia RU to jest jeszcze za miesiąc, więc to sobie możemy, to możemy przesunąć. zaznaczyć, że, że wysyłamy tam naszego przedstawiciela Janusza Dorożyńskiego. No dobrze, to przesunę. Jak zresztą praktycznie co roku przesuniemy na za miesiąc w takim razie, żeby opowiedzieć, żeby przy, przy już przed samym wydarzeniem opowiedzieć albo po. Może Janusz nam coś opowie o tym, co tam się dzieje, bo ostatnio sporo się tam działo, jakieś zmiany, blokady i własną Wikipedię prezydent czy premier postanowił napisać <grych> chyba dziwne zmiany, no ale może nam Janusz to przybliży troszeczkę. Pierwszy temat. Czy Google zabija Wikipedię? Nie wiem, czy zauważyliście to, że to, o czym pisze tutaj artykuł na Antywebie, a właściwie Tomasz Popielarczyk na Antywebie pisze, o tym, że w Wikipedii, znaczy w Google pojawiają się rzadziej wyniki wyszukiwania wskazujące na Wikipedię. Nie zauważyłem takiego zjawiska, zwłaszcza, że najczęściej korzystam z wewnętrznej wyszukiwarki. Ale A ja chciałbym zauważyć, że nawet jeżeli w zwykłych wynikach wyszukiwania Wikipedia plasuje się niżej, to wpisując jakieś popularne pojęcie, w boksie po prawej stronie, na górze okna wyszukiwania Google, w boksie po prawej stronie najczęściej dostaniemy artykuł z Wikipedii. No i ze zdjęciem w dodatku. No, Dokładnie. Ale trzeba przypomnieć użytkownikom, jeśli chcą to sprawdzić, to trzeba korzystać z okna incognito. Jak bo jeśli korzysta się z własnej przeglądarki, jest się zalogowanym do Google, no to po prostu wyświetlają się wyniki no powiem tak spersonalizowane, to znaczy dostosowane do naszych preferencji. To jest i dobre i złe, bo z jednej strony dostajemy wyniki z tych miejsc, których najczęściej szukamy, albo dzięki no, tajemniczym różnym algorytmom firmy Google, dostajemy takie wyniki, jakie według firmy Google powinniśmy dostać, a z drugiej strony y, omijają nas rzeczy zupełnie nowe, na które moglibyśmy trafić, więc zalecam, to jest fajny, fajny sposób na poszukiwanie y, poprzez okno incognito, czyli takie po prostu wyłączenie zalogowania, jak gdyby i szukanie jak taki anonimowy użytkownik internetu. Ale zdaje się też, że niektóre z tych algorytmów uwzględniają też, że człowiek od czasu do czasu powinien dostać coś nowego. Kiedyś była mowa o tym, że w sklepach internetowych tak pokazują się też produkty takie zupełnie niezwiązane czasami. Po pierwsze dlatego, żeby człowiek się nie, nie czuł osaczony, że tyle o nim mhm, wiedzą. M. Zdaje się, że ktoś kiedyś miał pretensje do jakiejś firmy, że za dobrze przewiduje jego potrzeby. <śmiech> y więc w tych algorytmach to też jest uwzględnione, że chcemy wiedzieć coś nowego czasami ale no, znam nie sporo tak. osób, które. No. Ja mhm. Rozmawiałem sobie z jednym z Wikimedian, który na przykład używa Facebooka, i jest, y, mm, nie z Facebooka, ale z, y, a, z tego samego komputera na przykład y, przegląda internet jego żona. A on później na Facebooku dostaje reklamę zakupu butów damskich na przykład. <laughs> No właśnie. Ja myślę, że Google robi to w miarę rozsądnie, tak na moje oko. To znaczy, nie jest to nachalne i rzeczywiście niektóre te linki są takie, że się chce kliknąć. I, i to jest fajnie robione, według mnie. Natomiast rzeczywiście inne firmy, no właśnie Facebook często tak, takie strzela gole do własnej bramki, mam wrażenie. Dlatego no, pewnie no, Google po prostu jest wyszukiwarką i, i ma doświadczenie z wyszukiwaniem i dopasowywaniem tych wyników do, do tego, czego, czego oczekuje użytkownik. W tym momencie nie jest to tylko wyszukiwarka, bo tak naprawdę nawet po odłączeniu się yy, wielu niezwiązanych z internetem działań od firmy Google i przejęcia ich przez, przez tą nowo powstałą firmę Alphabet Incorporated, to dalej, działania internetowe, to jest nie tylko wyszukiwarka, to są nie tylko, nie wiem, to jest nie tylko przeglądarka, to jest nie tylko sklep z aplikacjami, ale to są, to, to, jest, to jest, to jest, całkiem sporo jeszcze innych działań internetowych, które nadal pozostały w, w, w firmie Google. No tak, ale jeśli wracamy, wracając do tego tematu, czy Google wyrzuca gdzieś w, wyniki w Wikipedii na dalszy plan, no to trzeba przypomnieć takie historie, że no, zdarzało się już, że, że w wynikach Google y, były dyskryminowane niektóre wpisy, niektóre wyniki i y, po prostu przesuwane na jakieś bardzo dalekie miejsca albo w ogóle usuwane z wyników. Także to ten monopol niewątpliwie y, nam grozi, tak jak każdy monopol, według mnie. No w tym momencie Google stał się synonimem Wyszukiwarki, więc. No i nie ma specjalnej konkurencji. Pełne prawo mówić o, o monopolu. I nie ma specjalnej konkurencji, a ta konkurencja nawet jak działa, no to poprzez jakieś nakładki, takie trojany, które tutaj nam blokują używanie tej wyszukiwarki, przekierowują na inną. Microsoft przecież instaluje domyślnie chyba inną wyszukiwarkę. No, Bing, Bing czyli, własny, czyli własny silnik wyszukiwawczy. No w dodatku, który chyba dosyć podobnie wygląda, no tak, taka gra tutaj jest dziwna, prawda? Z jednej strony nie, nie fajnie, żeby byłby monopol, a z drugiej strony, no to jest najlepsza wyszukiwarka jednak. Tutaj chciałbym rozróżnić, że to jest raczej dominująca pozycja, tak? Ludzie to wybierają, niż monopol, w sensie, że są jakieś ograniczenia, że nie wolno zrobić czegoś nowego. No nie, nie jest narzucony ten monopol, tak? On sam rośnie, jak gdyby. No, zobaczymy stanie na przykład stron pod konkretną przeglądarkę internetową czy takie inne praktyki sprzed powiedzmy 10 lat już znikły nawet nawet strona osiołków polskiego internetu przestała mieć rację bytu no ale jednak mimo wszystko monopol przeglądarkowy to jest coś co monopol silników wyszukiwania no to jest coś co widać no w każdym razie artykuł wart przeczytania niewątpliwie. Wykres, który tutaj jest zamieszczony, no tak drastycznie dosyć pokazuje, że tutaj te, te wyniki spadają. Ja myślę, że, że no jeśli ludzie, no znaczy może, może zmieniła się trochę polityka Google, bo właśnie mówiłeś o tym, że, że firma się podzieliła albo się rozszerzyła. Bo jest, tak... zmieniła, zmieniła swoją strukturę, tak, tak naprawdę polityka Google się nie zmieniła. A tylko po prostu po to, żeby Google nie, był, nie musiał być kojarzony z inwestycjami, na przykład, z, z, z, z, nie wiem, z, z nieruchomościami i tak dalej, na pewne usługi, pewne, pewne przejawy działalności firmy Google zostały przesunięte pod firmę Alphabet Incorporated, której spółką zależną jest m.in. Google nadal, który jednak teraz w tym nowym podziale obowiązków jest odpowiedzialne wyłącznie za, za działania w internecie. No w dodatku szefem Google jest ta sama osoba ciągle, także to chyba... Znaczy tak, no w, aktualny zarząd Google zostaje przeniesiony do Alphabet, zaś wiceprezydent bodajże do, do spraw rozwoju produktów zostanie, zostanie szefem Google. Mamy hasło mamy na Wikipedii nawet Napisane, e, które przetłumaczyłem szybko, zaraz, praktycznie dzień po powstaniu: e, Alphabet Incorporated. A no to, to poprosimy o linka w takim razie, też jako komentarz, jeśli się a, przyda. Momentatek. Dziękuję. Kolejny temat to werdykt komitetu arbitrażowego. I tutaj mamy jednego z członków komitetu arbitrażowego, także myślę, że oddaję głos po prostu. To właściwie była jedyna sprawa, którą Komitet Arbitrażowy prowadził w, w tej kadencji jak do tej pory. Ehm, tak, wniosek złożony przez użytkownika Hata Morgana e, przeciwko użytkowniczce Ziel, przeciwko administratorce Ziel um, w sprawie nadużycia jej uprawnień. Ten werdykt jest cały, cały podlinkowany na tablicy ogłoszeń. Podlinkowany zresztą w notatkach. Można sobie, można sobie przeczytać. No I tak naprawdę znowu się okazało, że osoba składająca wniosek to jest ta osoba, która, która zasady Wikipedii naruszyła, gdyż Hata Morgana po analizie zebranego materiału dowodowego użytkownik Hata Morgana dostał dwumiesięczną blokadę edycji. No ale również administratorka nie wykazała się wystarczającą, wystarczająco chłodnym nastawieniem. Uczestniczyła również w wojnie edycyjnej, nadużyła uprawnień administratora. Została ostrzeżona, dostała ostrzeżenie. Co ciekawe, po raz pierwszy wprowadziliśmy taki ciekawy pewnie mechanizm, nałożenie jednominutowej blokady dla użytkownika, który dostaje poważne ostrzeżenie. To jest coś, co nie wiem, poważne ostrzeżenie gdzieś tam za jakiś czas zniknie, gdzieś tam w 17. archiwum dyskusji wstecz. A blokada ta blokada będzie widoczna. Będzie widoczne mhm. od razu. No ale czy będzie od razu widoczna, że to jednominutowa była blokada? Tak, ta blokada została e, nałożona. Czy jeszcze... w momencie Mo, mogła, mogła jeszcze nie, nie, nie, nie zostać nałożona. E, od razu to sprawdzam. Tak, 4 września Bukaj zablokował ziel na czas jednej minuty. Mhm za udział w wojnie edycyjnej i nadużycie uprawnień administratora, werdykt Komitetu Arbitrażowego 3 łamane na 2015. Czyli to taka do, dodatkowa, spo, dodatkowy sposób zaznaczenia. E, tak, nagany, tak naprawdę tak. blokada jednominutowa nie uniemożliwia, nie utrudnia użytkownikowi edytowania, no bo to jest minuta, tak? A stanowi jednoznaczny wpis w logu, widoczny dosyć szybko, bo tak naprawdę nie trzeba tego mocno szukać, a można, można to znaleźć dwoma kliknięciami, a nie chodząc gdzieś tam po archiwach dyskusji, czy ten użytkownik kiedykolwiek był ostrzeżony przez Komitet Arbitrażowy. No właśnie, ale opowiedz może jak, jak wyglądało spotkanie i jak to działało, bo to chyba pierwsza sprawa od długiego czasu w ogóle w Komitecie Arbitrażowym. A pierwsza sprawa od długiego czasu i sprawa, która była prowadzona tak naprawdę przez większą część kadencji, ale trochę okres wakacyjny zawinił jak sądzę, więc te prace się, się no, trwały, trwały dosyć długo i tak naprawdę o ile do, do, do pracy grupy roboczej nie, nie, nie było w ogóle zastrzeżeń do opracowanego materiału, no to powiedzmy, ciekawostką właśnie było wprowadzenie tej jednominutowej blokady, czy to w ogóle robić, czy, czy jest to taki środek, który, który będzie zaakceptowany przez społeczność, czy, czy, czy jest sens po prostu nakładać, czy w ogóle jest sens nakładać jednominutową blokadę. I tylko to powiedzmy było jakimś tam przedmiotem minimalnej dyskusji, ale sam, same prace nad tym wnioskiem, same prace również nad werdyktem no, przebiegły o ile długo, to bez, bez większych bez w ogóle żadnych zastrzeżeń. Większość kadencji, to znaczy kiedy został złożony ten wniosek? A, wniosek został złożony w maju, Aha. 7 maja, no więc tak. mhm. praktycznie 4 miesiące trwało jego rozpatrywanie. No ale to tak jak mówisz, to ten okres wakacyjny troszeczkę zaburza pewnie. Tylko okres wakacyjny, no nie, nie, niedostępność, nie, nie, niedyspozycyjność, czasowa wyjazdy, wakacje... Czas Wróciła jesień. No właśnie. Mamy już, tak, rok szkolny się zaczął, rok akademicki zaczyna się jeszcze za jakiś czas. Jeszcze trochę oddechu, ale w Warszawie już korki wróciły do normy właściwie. Także, no dobrze, no to co, można się zapoznać z, z tymi... Wynik, znaczy wynikiem tego, znaczy z werdyktem Komitetu Arbitrażowego i przypominamy, mhm. że też będą wybory, tak? Wybory do Komitetu Arbitrażowego. Do dzisiaj są przyjmowane kandydatury do komitetu arbitrażowego. Nominacje, a na kolejną, na kolejną kadencję mamy 8 zaakceptowanych kandydatur, 13 niezaakceptowanych, jedną nieregulaminową, moją. Mhm. I 12 użytkowników, którzy jeszcze się nie zadeklarowali, czy wezmą udział w, w wyborach, czy, czy chcą podać się osądowi społeczności i zostać ewentualnie wybranymi. No to właśnie odsyłamy tutaj wszystkich, którzy zainteresowani są tym, jak działa Wikipedia, bo to jest właśnie dobry moment, żeby zobaczyć, jak są prowadzone wybory. Do takiej... Macie trzy godziny na zgłaszanie kandydatów jeszcze, można... bo kandydatury można zgłaszać dziś do 16. No, zgłosić to można, ale nie trzeba, ale fajnie popatrzeć właśnie, jak to, jak to funkcjonuje, że tutaj wszystko jest jasne, wszystko jest przejrzyste, no, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać, a to, to może być też czasem kłopot. Ale tak? wydaje mi się, że tutaj właśnie jest to dosyć mm, widoczne, tak? W niektórych miejscach bardzo trzeba wiedzieć, gdzie szukać, trzeba gdzieś tam głęboko wchodzić, a tutaj są dokładnie linki podane. Zawsze to, sobie to oceniłem. Akurat rzeczy typu wybory do komitetu arbitrażowego, tak samo jak, nie wiem, wybory administratorów funkcyjnych, czy, czy poważniejsze dyskusje, zawsze są linkowane w szablonie e, na stronie obserwowanych, tak? Na, na, na, na, którą, którą każdy ma spersonalizowaną po założeniu konta. Mm -hmm, mm -hmm. Dlatego nie, też warto nie, założyć konto. Mhm. Oczywiście. Eee, dobrze, to kolejny temat. Tygodnie tematyczne. Tydzień Morza Śródziemnego. Nie wiem, czy po kolei idę. Po kolei, dobrze. No, akcja znana już z nowin Wikiradia. Mówimy o tym, że, że Wikipedyści mobilizują się na to, żeby, żeby opowiadać o, żeby pisać nowe artykuły, uzupełniać je na konkretne tematy. Tym razem jest to właśnie Morze Śródziemne. Kończący się, trwający od 1 do 7 września tydzień. No tak, ale jeszcze, jeszcze można coś, no to już można zobaczyć właściwie na, na, na finiszu tej akcji, chociaż sobota, niedziela to pewnie jest czas, kiedy sporo jeszcze nowych rzeczy tutaj się pojawi, ale już można zerknąć jak to, jak to wygląda, można otrzymać nagrodę w postaci gwiazdki za, za wkład. Fajna to jest podpowiedź, bo czasem ktoś się interesuje Morzem Śródziemnym, chciałby coś zrobić dobrego dla Wikipedii, no ale samemu szukać jest trudno, a tutaj podczas takiej akcji no, mamy dużo ułatwienie, bo od razu jest podane, jakie tematy są ciekawe i warte uzupełnienia. A następny, ósmy, 14 tydzień, to będzie tydzień kazachski. To może za tydzień uda nam się powiedzieć, jeśli ktoś nam wpisze w notatki, bo przypominam, że notatki na naszej stronie nowiny.podcasty.info są wolne do edycji. To znaczy każdy może wejść i wyedytować, to znaczy dodać jakiś temat, który go interesuje, o którym warto powiedzieć. Kolejny temat to fałszywi redaktorzy Wikipedii. Temat, który będzie, to jeszcze chyba taki z sezonu ogórkowego troszeczkę, chociaż... No, ale temat, który jest wynikiem kilkumiesięcznego dochodzenia w angielskiej Wikipedii, więc... No, no właśnie, czyli ten sezon ogórkowy przełożył się na jakieś poszukiwania w tym kierunku widocznie, ale zaowocował dopiero teraz, czyli dokładnie artykuł ukazał się 2 września 2015 zastanawiam się, jak można być fałszywym redaktorem Wikipedii, bo jeżeli Wikipedię można, może, może edytować każdy, no to nie wiem, w jaki sposób można być fałszywym redaktorem, ale to już takie przyczepienie się do, do tytułu, który, który, którym który swój artykuł. No, to yy, być musi. Gdyby podejrzewać autora o dogłębne zbadanie tematu, to być może są to ludzie, którzy twierdzili, że są redaktorami, mają funkcję redaktora, a tak naprawdę nie mają tych uprawnień. Ale nie podejrzewam o aż taką wnikliwość tutaj autora. ja również. No właśnie, zwłaszcza, że pomiędzy angielskim i polskim są pewne różnice, bo editor po angielsku to na polski można przetłumaczyć jako redaktor, prawda? Natomiast po polsku editor to jest troszkę inna funkcja niż redaktor bo edytor to jest ktoś, kto edytuje, czyli ktoś, mm. kto zmienia coś. Natomiast redaktor tak, to, to jest już... Można mówić o reviewers, no e, na przykład zaś m, podstawowy artykuł, zapewne z którego, z którego ta historia w TVN24Biz wynikła, zamieszczony przez Independent, e, brytyjskie, w, przez, przez, przez, przez dziennik brytyjski, e, mówi o rogue editors, czyli, czyli o tak, o osobach edytujących, tak, które sobie próbowały własne, własne ugrać okay. swoje własne interesy. No ciekawa historia. Według mnie to taka troszkę kryminalna historia. No szantażowało się różnymi rzeczami, a, ale no, Wikipedia No 381 kąt użytkownika to już nie jest... No właśnie. Mhm. No taka akcja prawie na, prawie na film fabularny. Ale pytanie, czy oni grozili, że będą psuć te artykuły, czy proponowali, że będą ich pilnować, bo wydaje mi się, że to jest zasadnicza różnica. No to mafijne działanie um, nie mafijne. Jak, jak, jak czytam i na szybko tłumaczę ten artykuł z Independent, to ofiary tej zorganizowanej grupy edytorskiej, <głos> <głos> tak. i właściwie to w rozciągłości od, od, od fotografa zajmującego się fotografią ślubną po, po sklepie jubilerski, Zostały w stosunku do nich postawione żądania w wysokości kilkuset funtów za ochronę i uaktualnianie stron Wikipedii do, dotyczących właśnie tych podmiotów. Hmm, hmm, hmm. Również, również był były uczestnik, czy uczestnik jednej z, z poprzedniej edycji brytyjskiego, Mam Talent, e, również został dostał, dostał tego typu żądanie. No pomysł na biznes, jednym słowem. No właśnie, ja się zastanawiałem. Pomysł kilkaset funtów za, za, za opiekowanie się jakimś hasłem. No to jest. I to się udawało w dodatku, prawda? Więc tak, ja tak. podejrzewam, no, wiesz, podejrzewam... No, wczoraj w radiu słyszałem, że mimo ostrzeżeń policji, Cały czas w Polsce bardzo dużo ludzi starszych pada ofiarą wyłudzania pieniędzy na wnuczkę. Ostatnio skończyło się kilkuset tysiącami złotych. No ten złodziej, który to wymyślił, to musiałby dostać takiego Nobla złodziejskiego chyba, bo to jest rzecz, której ja kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. Nobla podziemnego. Kompletnie tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale powiem wam, że miałem takie doświadczenie z, z moim tatą, który świetnie sobie radzi z komputerem, ale ma już ponad 80 lat. I um, udostępnił mi pulpit, bo już nie byłem w stanie mu przez telefon wszystkiego tłumaczyć. To się nie da często. Chociaż pewnie wszyscy to znają, prawda? Że ktoś dzwoni, słuchaj, co ja mam tutaj kliknąć? Co ja mam tutaj kliknąć? No więc udostępnił mi pulpit i widziałem, co on robi po prostu po kolei. No i trafił na stronę taką phishingową, ewidentnie. Yy, I czyta, wpisz numer telefonu. Ja mówię, nie wpisuj numeru telefonu. A on już wpisał pierwsze dwie cyfry w tym momencie. Ja mówię, słuchaj, nie wpisuj numeru telefonu. Ale on mówi, a tutaj jest, y, trzeba wpisać numer telefonu. <grym> no po prostu y, wydaje się, że i to człowiek bliski mi, wydaje się, że, że rozumiemy się, że, że po, potrafię mu coś powiedzieć, a musiałem trzy razy powtórzyć, żeby nie wpisywał tego numeru telefonu. No ale... Bo to tak e, działa, to tak działa. z no właściwie większość, większość, znakomita większość zagrożeń w internecie e, jest wynikiem ludzkiej niedbałości, tak? I, I schematów, i popadania w schematy, błędu, Chociażby ostatni, ostatnia, ostatnia fala spamu to jest y, rzekome powiadomienie przez Pocztę Polską o nie, nieodebranej przesyłce. No właśnie. Pochodzące oczywiście z niemieckich serwerów, jak ostatnio to do mnie dotarło. Paczkomaty, hmm. też, chyba, paczkomaty też chyba na to narzekają. Yy, no wiele jest takich miejsc i, i, i, i popadanie w schematy, szczególnie w internecie dla osób starszych, które no, do czynienia z internetem mają, powiedzmy, przez jedną setną swojego życia, a w porównaniu z osobami, które mają do czynienia przez jedną drugą swojego życia na przykład, no to to jest to jest właśnie chyba ten problem. Dla nich to jest jakaś drobna część ich życia, nie? I popadają w nie takie schematy. Nie tylko przez osoby starsze, ale to już, to już jest uwaga zupełnie na marginesie. W każdym razie, nie wiem, może wracając do, wracając do tematu, nie wiem, może... Y świadomość tego czym jest wikipedia nawet w środowisku biznesmenów pomniejszych celebrytów tak którzy, którzy stali się ofiarami tego właśnie tej właśnie zorganizowanej grupy edytorskiej nie jest wystarczająco wysoka może dalej powinniśmy edukować No już nie my jako polska wikipedia chociaż my mamy również swoje a, swoje historie do opowiedzenia o czym pewnie za chwilę ale ogólnie świadomość wikipedii tego jak się ją edytuje że jest to, że jest to, że jest to wolne medium do dowolnego do, do edytowania, otwartego. No właśnie. A może to jak, jest jeszcze za słabe. Jak już o tym przypomniałeś, to może warto wspomnieć o tym, że Wiki Warszawa zaczyna się niedługo dla szkół y, licealnych w Warszawie spotkania z Wikipedią. I myślę, że właśnie to jest dobry kierunek, żeby zacząć edukować ludzi, nawet młodszych, którzy już sięgają po Wikipedia, po Internet ogólnie, żeby ich edytować, nie, znaczy, żeby ich edukować niekoniecznie w Wikipedii, ale w ogóle w poruszaniu się w tym świecie. Ale bym jeszcze... A, no wy, wy, wy w Warszawie, a my tutaj w Gdańsku, yy, będziemy pewnie na tygodniach organizować szkolenie w Europejskim Centrum Solidarności dla mm -hmm. pracowników. To bardzo cenna inicjatywa o tym szkoleniu. Mam nadzieję, że o tym jeszcze powiemy, jakie, jakie efekty, ale chciałbym jeszcze przy, tych, przy tym poprzednim artykule się zatrzymać i się zastanowić. Mówimy tutaj, że ludzie są niedoinformowani, tak jak to wygląda, jak to działa, ale z drugiej strony, dlaczego miałaby nie powstać taka usługa, która polegałaby właśnie na opiece nad artykułem? Bo mi się, że to... Dlatego, że zniszczyłbyś w tym momencie, czy bardzo mocno byś podważył neutralność. Dlatego, że opieka nad artykułem w rozumieniu osoby czy firmy, instytucji, której taki artykuł dotyczy, polegałaby na... Faworyzowaniu na przykład pewnych informacji i można, można by było bardzo szybko, niestety, doprowadzić do podważenia tej neutralności, którą tak się, tak się szczycimy. Ale myślę, że nie może. <laughs> poza tym, poza tym e, edytor, redaktor, osoba edytująca Wikipedię, jakkolwiek by tego nie nazwać, związana z opisanym podmiotem, ma takie same prawa jak osoba niezwiązana, czyli na przykład, jeżeli ty byś artykuł, edytował artykuł e, na zlecenie. Opisanego podmiotu, to albo wdawałbyś się ze mną w wojnę edycyjną, jako ze sobą niezwiązaną, albo musiałbyś non-toper tłumaczyć swojemu w cudzysłowie klientowi, abstrahując od tego, czy robiłbyś to za darmo, czy płatnie, że pewnych informacji nie zamieścisz. I e w tym momencie. E musiałbyś wybierać albo pomiędzy właśnie tak, pomiędzy, pomiędzy przychylnością wobec swojego zlecenia zleceniodawcy, a zasadami Wikipedii, bo wiadomo, że każdy będzie chciał się opisywać jak najlepiej. Ale myślę, że Pięknie niemożliwe tej, tej jest... Tej, tej kwestii, mam z, z, z czytania artykułów o instytucjach, z rozmawiania z instytucjami, jak oni się opisują, po co robicie takie szczegółowe rzeczy, a oni robią to dalej tak samo. Yy, ale myślę, że niemożliwe jest, żeby istniał taki usługodawca, który by tych artykułów pilnował, powiedzmy, z, w zgodzie z naszymi zasadami, tak, że, że to, był byłoby to Byłoby to zapewne bardzo... Trudne, tak. ...podatne na konflikt z takim zleceniodawcą, czyli firmą w Wikipedii opisaną. No, ja myślę, że to można rozwiązać jakoś i skala tego problemu, który tutaj wypłynął, czyli kilkaset funtów miesięcznie, to jest... To nam sygnalizuje nie tylko to, że to jest... O, jakieś tutaj, o, straszne, prawda... Tylko być też może to, to jest tyle warte, że jeśli ja sądzę, że to dopiero dopiero przy tej skali zagrożenia to dopiero wypłynęło. Natomiast wszystko co jest poniżej, czyli mogą być cała masa, cała setki tysięcy no. takich ludzi, którzy oferują tę samą usługę za 5 funtów, 10 funtów. 100 funtów i, i że to zupełnie o tym nie wiemy. Natomiast dowiedzieliśmy się no dopiero. To oferujemy zupełnie za darmo. My to oferujemy, na przykład, odpowiadając na, na maile w OTR-ie no i mówiąc takiemu delikwentowi, że tego typu szczegółowych informacji, jak to, że na przykład nie wiem polski perkusista udziela lekcji gry na perkusji, my po prostu nie zamieszczamy. Mhm. mhm. No ale... I, wtedy, I wtedy bardzo często zdarza się, że, że, że ktoś się po prostu jeży, bo dla niego to jest informacja istotna. Dla encyklopedii ta informacja nie jest istotna. No tak, No, ale ja sobie wyobrażam taką firmę, która mogłaby to robić i w zgodzie z zasadami, pewnie by się z tym nie afiszowała, to znaczy nie mówiłaby tego takim otwartym, nie reklamowałaby się w mediach z tym, z tym tak? Yy, ale innych. właśnie dlatego powstają dwumiesięczne dochodzenia, w które w angielskiej Wikipedii doprowadziły do blokady 380 kont użytkownika. No tak. Ale czy zda nie ma jakichś takich wymagań, że użytkownik musi o tym poinformować? Chyba jakiś czas temu to weszło? No aktualnie tak, ale yy, ale jeżeli tego nie zrobisz, to tak naprawdę nigdy do tego nie dojdzie. No bo co, będziesz rutynowo check-usera zapuszczał, żeby zobaczyć, czy ktoś przypadkiem nie edytuje z IP należącego, przepraszam, do zakładu pracy, który opisuje? No tak. Bo wszystko jest na zasadzie dobrowolności i, mm -hmm. i pewnego ograniczonego, bo ograniczonego, y, ograniczonego zasadami, y, obwarowanego naszymi zasadami projektu, ale jednak zaufania. Mm. Wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju, to, znowu wracam, do już no, kilkuletniego tekstu, czyli do życia wirtualnych dzikich, ale tak naprawdę to procedury i zasady powinny definiować nam wszystko. Powinny być wystarczająco jasne, żeby się nie konfliktowały same ze sobą, a w angielskiej Wikipedii jest ich o, objętościowo więcej niż nie jedna książka by pomieściła, ale tak naprawdę to największym autorytetem są zasady. I jakiekolwiek płatne edytowanie przestaje mieć sens, jeżeli, jeżeli robimy wszystko zgodnie z zasadami, a osoby i instytucje, firmy opisywane w Wikipedii rozumieją, że my nie dążymy do chronienia nikogo, my nie dążymy do promowania nikogo, do pognębiania nikogo odzwierciedlamy świat, w którym żyjemy. No, Wiesz, ale to troszeczkę, wiesz, bo to przypomina hasło, że każdy może edytować, prawda? Każdy może i dlaczego ta firma sama tego... Zasadami każdy może. No tak, no zgodnie z zasadami oczywiście, no ale to samo dotyczy na przykład, że każdy może sobie zrobić samochód, tak? Możesz kupić sobie gumę, zrobić z niej oponę, dołączyć do tego nadwozie, które też zrobisz sobie z części, no a zasadą jest to, że musisz go homologować, żeby mógł się poruszać po ulicach, więc to w sumie jest to samo, tylko że że wolisz kupić no, nie wiesz, to w sklepie. sobie zrobić, ale wygodnie jest sobie go kupić, pomijając kwestię homologacji. No więc hasło e... możesz sobie wyedytować, ale możesz sobie no, kupić ja możesz wyedytowanie tak, hasła. No, tak. Więc to myślę, że to jest podobna rzecz. I jak ktoś się specjalizuje w tym, że umie, zna zasady Wikipedii i umie edytować i wie, jak to zrobić, żeby, żeby ten artykuł był zgodny z zasadami, no to, to czemu ma nie, na tym nie zarabiać? No, jeśli Komuś innemu z kolei nie chce się na to czasu poświęcić, ale zależy mu na tym, żeby artykuł był rzetelny, prawda? Nie wiem, może za długo już siedzę w tym projekcie i dla mnie idea edytowania za pieniądze jest troszeczkę odległa od mojego podejścia do projektu. No wszyscy jesteśmy troszkę idealistami, ale nie, nie wykluczamy chyba ludzi, którzy nie robią tego z takich samych pobudek. Nie, ja tylko mówię, że ja bym tego nie zrobił, ale jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić dobrze i zarobi na tym, no to nie zamierzam mu tego zabraniać. No właśnie, ale mamy też na własnym podwórku też nie, jakieś problemy i te, jednym z problemów, no i takiego właśnie braku zrozumienia jest tutaj taki list otwarty pana Zbigniewa Sajnuga do wikipedystów, który można przeczytać sobie w linku już z bloga. Link, link do artykułu na blogu, czyli odpowiedź na list otwarty pana Zbigniewa Sajnuga do wikipedystów jest w naszych notatkach, natomiast w tym wpisie w blogu można dotrzeć do tego listu otwartego. No i co tam jest w tym liście? Oczy znaczy list ogólnie jest wyrazem rozczarowania pana Zbigniewa Sajnuga tym, że w Wikipedii nie znalazł się, czy został usunięty biogram pani Joanny Kabali, który został usunięty no, w, ze względu na nieencyklopedyczność, nieweryfikowalność nie, nie źródeł. No, przede wszystkim nieencyklopedyczność. Decyzja społeczności, pisu. czyli decyzja to On... była decyzja społeczności. Tak, decyzja społeczności, w której, w której każdy, każdy może swoje zdanie wyrazić. No, mamy, swoje, mamy swoje zasady, tak? Również pan Zbigniew, A, zbigniew i, to jest, I to jest mhm. znowu postawienie... To jest właśnie coś, do czego ja się odwoływałem w przypadku y, wątku y, o, o edytowaniu płatnym y, i o konflikcie pomiędzy zasadami Wikipedii, a dążeniami osób z zewnątrz tak, do opisywania ich samych, bądź też osób ich im, im, im bliskich. Y, z jednej strony rozumiem rozczarowanie pana, pana Sainuga. A z drugiej strony no my mamy swoje zasady, selekcjonujemy te materiały, nie opisujemy y, a, aktorów jednej roli, nie opisujemy zespołów muzycznych, garażowych, nie opisujemy piłkarzy trzeciej ligi i na to mamy szczegółowe kryteria encyklopedyczności. No i mamy te kryteria ogólne, w których wartość jakiegokolwiek wpisu jest oceniana na podstawie źródeł, na podstawie no, rozgłosu, zauważenia w źródłach zewnętrznych, Czego tutaj nie było. Znowu wracając do, do, do na przykład do Gdańskiego Poletka, pojawiła się seria biogramów w Wikipedii, które chyba były tworzone alfabety, alfabetycznie jeden po drugim. Nie wiem, chyba z Encyklopedii Solidarności, gdzie byli opisywani działacze opozycyjni, ist, istotni, jak też mało istotni. Mhm. Tutaj można, nie wiem, można byłoby sobie zrobić katalog y, opozycjonistów z tego, tak? ale to nie jest misja Wikipedii. Misją Wikipedii byłoby pisanie o tych najistotniejszych, w jakikolwiek sposób znaczących, odznaczonych za swoje, za swoje osiągnięcia. Tutaj jest to samo, my y, biogram pani Joanny Kabali usunęliśmy na podstawie naszych zasad. No i niestety nie wykazawszy tej encyklopedyczności y, Pan Sajnuk zostanie, pozostanie no, rozczarowany nieutrzymaniem nie, nie biogramu pani Anny Kabali, co było dla niego ważne ze względów, no, ze względów pewnie osobistych, no ale tego, tego biogramu nie będzie. Co nie znaczy, że na przykład Holendrzy nie mogą go uznać, tego artykułu, za encyklopedyczny i tak się właśnie stało. No wiesz, no, w, w angielskiej Wikipedii jest ile? Ponad 4 miliony haseł i, i one naprawdę opisują to nie wiem, dziekanów wydziałów y, uczelni amerykańskich w stosunkowo niewielkich miastach, y, czy działaczy bejsbolowych, tak, y, jakiejś tam średniej ligi. U nas encyklopedyczne są wszystkie stacje i przystanki kolejowe, co, co jest takie dosyć ciekawe, tak bo, bo, bo to jest powiedzmy podważenie tej zasady, która mówi, że Wikipedia to nie katalog, a stacje i przystanki mamy opisane chyba wszystkie, yy, właśnie z niedziałającymi. Co do tego, yy, czy holenderska? nie miała wątpliwości, to wydaje mi się, że nie do końca, bo to właśnie. wygląda mi na przeniesione do brudnopisu użytkownika. Właśnie więc... tak spojrzałem. Gebruiker to chyba jest użytkownik. Jest użytkownik. Po mhm. Mhm. Czyli po prostu jest gdzieś w brudnopisie. Ten. I tutaj, no właśnie, też tak myląco jest napisane, że, że ja się od razu poddałem temu, że, że gdzieś w holenderskiej wikipedii funkcjonuje. No to w polskiej wikipedii też może tak funkcjonować chyba? Nie powinno. Dlatego, że mimo wszystko przestrzeń użytkownika... Powinna podlegać tym samym zasadom w pewnej części. Zasadom. Mm. Ona nie jest indeksowana w Google. użytkownika, Indeksowanie przestrzeni użytkownika przez Google wycofaliśmy ładnych kilka lat temu. Ale mimo wszystko przestrzeń użytkownika powinna służyć zaprezentowaniu się użytkownika, strona bezpośrednia użytkownika i wszelkie brudnopisy powinny służyć rozwijaniu encyklopedycznych artykułów. No tutaj nie można powiedzieć, przecież ten artykuł być może tutaj wisi dlatego właśnie, że ma być rozwijany, tak? I u nas też mógłby tak wisić, bo być może ktoś zechce wykazać jednak encyklopedyczność no, tej oczywiście. pani. Mhm. No pytanie, czy, yy, czy ta osoba, bądź też jakikolwiek opisany w brudnopisie, wpisany w brudnopisie byt, ma potencjał bycia encyklopedycznym, bo niestety bardzo często zdarza się tak, że po przeniesieniu artykułu do brudnopisu, czy po e, w jakikolwiek sposób, nie wiem, zaznaczeniu, że, że, że on nie spełnia wymogów encyklopedyczności, te artykuły są porzucane. W bardzo wielu przypadkach osoby, które pojawiają się na Wikipedii w konkretnym celu, wstawiają jeden artykuł, mimo tego, że jest on zakwestionowany, nie walczą o niego w jeżeli walczą to słownie, a nie argumentami pod tytułem, dobra, to ja poprawię, znajdę, znajdę źródła i rzeczywiście go rozwinę. No właśnie. Takie artykuły są mm -hmm. porzucane. Nie wiem, weźcie sobie, e, wpiszcie w, w, w wyszukiwarce wikipedii special, dwukropek random, łamane przez user, co wam zwróci losową stronę w przestrzeni użytkownika, losowy brudnopis bądź stronę użytkownika. Zobaczcie... Jak często traficie na artykuły przeniesione do przestrzeni użytkownika i nieruszane od X miesięca. No, no ale tutaj znowu pokutuje takie poczucie ludzi, chyba ogólne takie, że jest jakaś redakcja i że ta redakcja jak czegoś nie lubi, to już będzie tego nie lubić, jak gdyby, a tutaj jest inaczej, prawda? Postaramy się ludzi edukować. Po to był właśnie wpis na, na blogu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, bardzo fajny, według mnie, bardzo zrównoważony, napisany przez Magalię, z którego no z, którego, z którego jasno wynika, jakim, jakim zasadom e, jesteśmy podporządkowani. Tak samo jak zresztą to było w przypadku niedawnym przypadku e, Tomasza Lisa, który chciał Wikipedię pozywać. E, no tak, cały czas podkreślamy to, że, że, że my jesteśmy otwarci na współpracę, ale współpracę w ramach Zasad, wytycznych, zaleceń, które ustaliliśmy sobie jako społeczność. To, to, to nie jest jednoosobowo narzucone z góry. Narzucone z góry jest pięć filarów. No i nie znaczy, że po miesiącu na przykład nie może się zmienić podejście do takiego tematu, prawda? Jeśli ktoś właśnie nagle. Znaczy, to nie jest jedna redakcja, która ma jakąś politykę i cześć, tylko mamy zasady. Nie, nie I to nie, jest właśnie, ta różnica. Wystarczająco dużo osób wypowie się w. w, w... W dyskusji w kawiarence na temat, nie wiem, kryterium encyklopedy encyklopedyczności dla bytów w kategorii X. No to, no to tak, z tym że do tej pory niestety raczej te kryteria encyklopedyczności były zawężane i na przykład usuwaliśmy setki biogramów piłkarzy, dlatego że zostały opracowane kryteria encyklopedyczności piłkarzy, które wymuszały uczestnictwo w rozgrywkach wystarczająco wysokiej ligi. No i te biogramy Później szkoły leciały z Wikipedii praktycznie z automatu. No. Ale mm -hmm, to z drugiej mm -hmm. strony sprawia, że naprawdę każdy artykuł musi się obronić, każdy artykuł musi udowodnić swoją encyklopedyczność. No przed jakimś ja, gronem tak. ludzi, którzy to będą oceniać, oczywiście. Dokładnie. I znowu. Y Kontrola przez, przez nie przez odgórną radę, a przez w, w cudzysłowie tłum, czyli ogólne gremium edytujące Wikipedię to jest znowu ten mechanizm, który stanowi o jej największym, największej sile napędowej, no, no, bo generuje bardzo dużo treści i o jej największej, największym potencjale kontroli nad treściami, bo y, potencjalnie wiele osób y, znających zasady projektu może taki artykuł zauważyć, stwierdzić czy on spełnia zasady czy nie. Czy powiedzmy jest tylko niedopracowany i wymaga oszablonowania, bądź też przeniesienia do brudnopisu, bądź też naprawy? Czy w ogóle nie przystaje do naszych realiów? No właśnie, ale musimy skończyć ten temat, bo 43. minuta, a tak się dobrze tutaj czujemy w studiu ponownie, że, że czas dużo szybciej leci. Chciałbym teraz przytoczyć relację, którą dostaliśmy z wiki wyprawy, Chiny 2015. Na szlaku do Chin jest kilka osób, które robią dla nas kawał dobrej roboty. Posłuchajmy tej relacji. Cześć, tu Janek z Wiki Wyprawy Chiny 2015. Po siedmiu dniach jazdy jesteśmy za półmetkiem ilości odwiedzonych państw, ale do półmetku trasy jeszcze sporo nam brakuje. Do tej pory udało nam się zrealizować prawie wszystkie zamierzone cele, prawie wszystkie, bo część zaplanowanych zdjęć z drona uniemożliwiła nam pogoda, co nie oznacza, że nie ominęły nas zaskakujące sytuacje, dosyć tutaj wspomnieć o naszej stłuczce w Gruzji. Dzisiaj jesteśmy już nad brzegiem Morza Kaspijskiego i najdalej jutro będziemy próbować zaokrętować się na prom do Kazachstanu. Wszystkie relacje z każdego dnia naszej wyprawy wraz ze zdjęciami możecie znaleźć na blogu wyprawy www.chiny2015.pl Do usłyszenia! Do usłyszenia. Myślę, że następna relacja przyjdzie już jutro i za tydzień ją zaprezentujemy. E, no trzymamy kciuki, bo to kawał drogi. Kawał drogi daleko od domu. Jestem pod wrażeniem, ale tak mnie teraz zastanowiło, skoro miały być zdjęcia z, dronu, z drona, skoro w ogóle ma, ma być y, dużo materiału zebranych, Ciekawy jestem, czy zostało sprawdzone, jak wyglądają prawa, na przykład prawo panoramy w tych poszczególnych krajach, tak? I jak potem będzie z publikacją tych zdjęć, bo podejrzewam, że to może być problem. Ja widziałem, że dużo dyskusji się toczyło wcześniej i właśnie te chyba te kwestie były omawiane, że to, bo to wiadomo, że w różnych krajach różne są zasady. Trzeba ich przestrzegać. Tak samo jak się wchodzi do Wikipedii, też trzeba przestrzegać ich zasad. Chociaż czasem uchodzi coś na sucho, no to tak samo w innych krajach. No, jeśli zmierzamy w kierunku zupełnie obcych nam kultur, no to warto poznać te podstawowe zasady, a właściwie powinno się znać wszystkie, no bo a to co jest pewnie bardzo trudne, ale, ale jednak trzeba znać te, żebyśmy nie popadli w taki poważny jakiś konflikt. No, pierwsze zdjęcia już się pojawiają, także zapraszamy na tego bloga, o którym tutaj mówił jeden z członków, szef tej wyprawy. I będziemy śledzić oczywiście i mam nadzieję, że kolejne relacje też się pojawią. Co ciekawe, oni nie jadą w drugą stronę z powrotem samochodem, tylko po prostu dojeżdżają do miejsca docelowego, wsiadają w samolot i wracają, a, a samochód przyjedzie statkiem, przypłynie. No, wczoraj o 8 rano byli w Uzbekistanie. Stwierdzili, że straszna tu dziś i brak zasięgu. No, mam nadzieję, że jakoś dotrze. Jakaś relacja jednak mimo wszystko. To, to jeszcze to. I chyba to jest wszystko, co nam się zmieści Dzisiaj w dzisiejszej audycji. Pozostałe tematy musimy przenieść na kolejne na kolejne audycje. Ja przypomnę, że audycja jest publikowana jako podcast na stronie nowiny.podcasty.info. Spotykamy się w studiu przy ulicy Łazienkowskiej 7. Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to prosimy o sygnał, prosimy o informacje. Gościnne, jeszcze mamy kilka miejsc tutaj przy stole, także spokojnie można usiąść i porozmawiać o ciekawych tematach. No i cóż, to chyba wszystko na dzisiaj. W takim razie był ze mną Marek Mazurkiewicz tutaj w studiu. Do usłyszenia. I Wojciech Pędzich w Gdańsku. Dziękuję Ci, Wojtku. Do usłyszenia, Do usłyszenia za tydzień.